Oby był to rok spokojny. Oby. Jak Państwo pamiętają, jeszcze z roku zeszłego y, mówiliśmy o wydarzeniach które wyprowadziły nas na moment poza Antiochię. Ale pamiętamy, że rozdział 12 kończy się zamknięciem tego epizodu, powrotem do postaci Barnaby i Saula oraz zasygnalizowaniem, że wychodzimy z Jerozolimy bo i główni bohaterowie tej części dziejów wychodzą z Jerozolimy. I tu już widać, że ciężar narracji dziejów z Piotra i jego otoczenia przenosi się na środowisko, w którym funkcjonuje Paweł, ale zauważmy, że Paweł nie jest jeszcze na początku tej narracji osobą najważniejszą. A jak przebrniemy dzisiaj przez trzynasty rozdział, to zobaczymy, że rola Pawła Dzięki tym wydarzeniom, które stanowią treść rozdziału 13, uległa daleko idącej zmianie. że z, przepraszam za wyrażenie z ogona Barnaby, którym Saul jest na początku 13 rozdziału. Na końcu 13 rozdziału okazuje się być tym, który dźwiga na swoich barkach główny ciężar misji. Wyznacza jej zasadnicze kierunki. A więc jeśli chodzi o wprowadzanie Saula, już może nie tyle na scenę wydarzeń, bo on na tej scenie gości, E, od, e, od jakiegoś czasu, od śmierci e, Szczepana, ile raczej wyprowadzanie go na pierwszy plan wydarzeń. I w tym sensie rozdział 13 e, pełni taką e, rolę osi, wokół której obraca się narracja dziejów. Jest to na pewno jeden z bardziej y, znaczących y, elementów tej rozbudowanej narracji. W związku z tym, że y, rozdział ten przeprowadza nas przez różne fazy tego wydobywania e, Pawła z cienia Barnaby, czy wysforowywania się e, Saula przed Barnabę, to można powiedzieć, że ten bardzo długi fragment tekstu e, ma wyraźnie wydzielone epizody. Zwróćmy uwagę, że dwa z tych epizodów są yy, oparte na przemówieniach, które wygłasza Saul. Natomiast e, pierwszy z tych epizodów ma charakter bardziej narracyjny. Ale dużo będzie w tym długim rozdziale tekstów mówionych przez Pawła. Zauważmy, że cały rozdział 12 miał ledwie połowę wersetów, tworzących rozdział trzynasty. A więc mamy do czynienia naprawdę z, z bardzo dużą jednostką. I yy, w związku z tym jej tematyka jest dosyć złożona. a że czasu mamy dokładnie tyle samo, co zwykle, no to będziemy się musieli troszeczkę z tym tekstem uwijać. Pierwszych czternaście wersetów wypełnia narracja, której początkiem jest... Antiochia, i która doprowadzi nas na Cypr. Pamiętajmy, że w narracji dziejów apostolskich Cypr nie jest przypadkowym miejscem. Cypriotą z pochodzenia jest bowiem Barnaba. W czwartym rozdziale, jeżeli sobie Państwo jeszcze przypominają te odległe dzieje, Dwukrotnie wzmiankuje się jego cypryjskie pochodzenie. A więc dla Barnaby wyprawa na Cypr będzie powrotem do domu w rodzinne strony. Będzie wyprawą. Yy, na tereny, które są mu dobrze znane. Tam będzie wiedział, jak się poruszać. Tym bardziej zaskakujące jest, że osobą pierwszoplanową w tych cypryjskich epizodach nie będzie Barnawa, ale Paweł. Bo normalnie to byśmy sobie wyobrażali całą sytuację w ten sposób. No to chłopcze, jedziemy do mnie i ja ci pokażę, jak to się robi. I na Cyprze Paweł powinien otrzymać od Barnaby poglądową lekcję tego, jak się prowadzi działalność ewangelizacyjną. Sprawa się zmienia. Wnosimy, że Barnaba. Z czego to wnosimy? Z takiego epizodu, który jeszcze przed nami, gdzie Barnabie i Pawłowi przypisują imiona greckich bogów i w tym chwi prokwo Barnaba wychodzi na Zeusa tak? A, a Paweł jest większym gadułą, więc jest zinterpretowany jako Hermes. Więc tak to prawdopodobnie wyglądało, natomiast e, niestety akt chrztu żadnego się nie zachował, więc możemy tylko hipotetyzować. Widzimy, że ta droga mierzona w kilometrach nie jest bardzo długa ale zobaczymy, że jeśli chodzi o przekraczanie kolejnych barier w życiu Kościoła, to jest to szlak długi i niełatwy, połączony z bardzo bolesnymi decyzjami. Na chwilę cofnijmy się, zanim rozpoczniemy, przyglądać się e, temu, co się dzieje w rozdziale 13. Na początku przyjrzyjmy się e, fragmentom e, z rozdziału 11. A więc e, fragmentom dotyczącym początków misji w Antiochii. A więc początków tej misji która zostaje powierzona Barnabie, do której prowadzenia Barnaba wzywa Saula. Zauważmy, że u początków tej misji pojawiają się postaci charyzmatyczne określane jako prorocy. Miejscem pochodzenia owych proroków pochodzenia, w sensie miejscem, z którego przybywają, jest Jerozolima. A więc ci charyzmatycy związani są z macierzystą wspólnotą kościelną jerozolimską z tą pierwszą. Natomiast dar prorocki, związany jest z działaniem Ducha Świętego, któremu początek daje Chrzest Święty. Jakby obrazowo rzecz ujmując, prorokowanie jest takim echem, które Duch Święty budzi w człowieku. Obecność, działanie Ducha Świętego w konkretnych osobach, w każdym ochrzczonym, w dziejach apostolskich przedstawiony jest nie jako Jakaś prawda ukryta, nieuchwytna, ale konkretna. Kościół ma swoich proroków. Pojawiają się yy, też prorocy, i to zobaczymy, że dzisiaj jeszcze jednego z nich poznamy, którzy do Kościoła nie należą, ale y, ich proroctwo y, nie jest przedstawiane w dziejach jako wiarygodne. Prawdziwy prorok to prorok działający z mocy Ducha Świętego. Ale jednocześnie Kościół bez proroków nie jest Kościołem autentycznym. Nie jest Kościołem, w którym Bóg rzeczywiście jest obecny i działa. A więc ten charyzmat proroctwa jest swego rodzaju pieczęcią poświadczającą autentyczność wspólnoty kościelnej. Wspólnota kościelna w Antiochii tę pieczęć Ducha Świętego ma. To znaczy, że ma swoich proroków. Funkcja proroków związana jest z głoszeniem Słowa Bożego. Słowa, które dał im Bóg. A więc, kiedy czytamy o prorokach i nauczycielach, to nie czytamy o dwóch grupach. Pracujących obok siebie, czy współpracujących? Prorocy i nauczyciele to ta sama grupa to te same osoby, które wobec Boga są. Tymi, którzy przyjmują Jego Słowo, a wobec wspólnoty są tymi, którzy przekazują to Słowo. Jak to opowiada y, do y, swoich wiernych w jednym z kazań św. Augustyn, y, zwani chrześcijanin dla was biskup. To ci prorocy wobec Pana Boga są tymi, którzy przyjmują słowa, a wobec wspólnoty kościelnej są tymi, którzy przekazują słowo. I zobaczmy, ta lista proroków jest dosyć długa składa się z pięciu imion. Barnaba i Saul na tej liście wyznaczają punkty graniczne. Pomiędzy nimi pojawiają się trzy inne postaci. Szymon Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, Szyntrofostu Herodu, czyli ktoś, kto y, razem z Herodem, był żywiony, wzrastał w najbliższym Otoczeniu przedstawiciela najważniejszej rodziny ówczesnej Palestyny. A więc mamy do czynienia raczej z osobami, które społecznie należy uplasować co najmniej w warstwie średniej i to raczej w tej górnej strefie stanów średnich. Pamiętamy, że Barnaba miał na Cyprze jakiś majątek. Szymon to taka dziwna postać w tym sensie, że semickie imię łączy z łacińskim przydomkiem. Czy ten łaciński przydomek wskazywałby na jego pochodzenie z Italii? Niekoniecznie. Przypatrzmy się na drugiego w kolejce Lucjusza Cyrenejczyka. Pamiętamy, że Cyrena to mniej więcej dzisiejsza Libia, a więc północna Afryka. Po tym jak Kartagina została zniszczona i po stuletniej przerwie stała się ruiną trwałą, Rzymianie w bardzo energiczny sposób przeprowadzili akcję e, latynizacji północnej Afryki. Odbudowali Kartaginę, e, doprowadzili do ożywienia e, gospodarczego w regionie, ale y, nie odtworzyli z pełną premedytacją i o to im chodziło, bo to było potrzebne te 100 lat, nie odtworzyli kultury fenickiej. Odbudowali Kartaginę jako miasto rzymskie, a y, zadbali o to, aby północna Afryka, z wyjątkiem. Egiptu rzecz jasna, była bardzo mocno zlatynizowana. Zauważmy, że w czasach, kiedy Rzym snobuje się na mówienie i pisanie po grecku, to północna Afryka staje się ostoją klasycznego stylu łacińskiego. Czyżbyśmy więc mieli do czynienia z Żydami, którzy przywędrowali z Cyreny? Cyrena przyciągała Żydów. Wtedy, kiedy Aleksandria może już nie była tak atrakcyjnym miejscem, Żydzi bardzo chętnie osiedlali się w północnej Afryce, bardziej na zachód od Aleksandrii i kolonia E, żydowska w Cyrenajce e, była bardzo silnym ośrodkiem żydowskim aż do nieszczęsnego powstania w latach 115-117 po Chrystusie, kiedy praktycznie została, została e, wymordowana albo zmuszona do, do emigracji. Ale to nie przypadkiem właśnie Cyrena, e, Cyrenajka była jednym z silniejszych ośrodków tego mesjanistycznego zrywu żydowskiego, który miał doprowadzić do, do przełomu historii zbawczego, a skończył się kompletną katastrofą diaspory afrykańskiej. Natomiast o Żydach z północnej Afryki Słyszymy w Dziejach Apostolskich przy okazji drugiego rozdziału, przy okazji tego tłumu pielgrzymów na Święto Pięćdziesiątnicy, kiedy następuje zesłanie Ducha Świętego. Słyszymy o synagodze cyrenejczyków między innymi, w której zaczyna się spór prowadzony przez świętego Szczepana ze schelenizowanymi e, Żydami. A więc ten most Cyrenajka Jerozolima jest mocny. Obecność Żydów z północnej Afryki w pierwszej gminie chrześcijańskiej jakoś jest potwierdzona, a tu prawdopodobnie widzimy jednego lub nawet dwóch przedstawicieli tego środowiska wśród y, antiocheńskich, y, antiocheńskich chrześcijan. Ale nie możemy powiedzieć, że pierwsi chrześcijanie, to była półpiśmienna albo niepiśmienna bidota, co się chowała po katakumbach, bo ci pierwsi pierwsi raczej z trudem spełnialiby te kryteria, które zostały wymyślone w XIX wieku i znalazły niejakie odbicie, chociażby w Kfowadizm. Te trzy postacie zjawiające się między Barnabą i Szawłem pokazują, że ta grupa nauczycieli w Antiochii jest już dosyć silna a to znaczy że kościół jest na tyle liczny że potrzebuje aż tak licznej grupy nauczycieli więc kościół antiocheński, to nie jest mała grupka. To musi być duża wspólnota. Jeśli się przypatrzymy na tę listę, to okazuje się, że nauczycielami, prorokami i nauczycielami kościoła antiocheńskiego, są Żydzi, z których najprawdopodobniej czterech urodziło się poza Palestyną, a piąty, który mógł się w Palestynie urodzić, wychował się w środowisku, które z tradycyjnym palestyńskim judaizmem miało bardzo niewiele wspólnego. Ponieważ Barnaba jest Cypriotą, jeżeli założymy, że tych dwóch panów pochodzi z Afryki Północnej i o Saulu wiemy, że pochodzi z Azji Mniejszej, z Tarsu, to szanse na to, by urodzić się w Palestynie ma tylko ten Manaen, ale jeżeli wychował się w tym samym środowisku, co Herod, to nie wychował się wśród tradycyjnych Żydów, to, to, to nie było środowisko faryzeuszy. Tam się mówiło po grecku, oddychało kulturą helenistyczną, I y, aspirowało do kontaktów z szerokim światem. Więc widzimy, że ta grupa nauczycielska to są raczej Żydzi z diaspory. Niezręcznie jest powiedzieć, przedstawiciele judaizmu schellenizowanego, bo być może. Powinniśmy do tego dołączyć i judaizm zlatynizowany, w przypadku tych pochodzących z północnej Afryki. Ale wywodzą się ze środowisk, gdzie kontakty z nieżydami, z wyznawcami innych religii niż judaizm, są chlebem powszednim. I to pokazuje nam, czym jest ten Kościół antiocheński. Do kogo odnosi się to stwierdzenie, gdy odprawiali e, modły do Boga, czy gdy zanosili modły do Boga, bo tak to, e, tak to by wyglądało w, e, w tłumaczeniu takim bardziej dosłownym, to co mamy w tekście greckim. Czy tylko do tej piątki, czy cała wspólnota kościelna odbywa te modły, post. Tego się nie dowiadujemy, ale to nie aktem wspólnoty dwóch zostaje oddelegowanych do pracy gdzie indziej, tylko Duch Święty nakazuje. A więc należy zakładać, że czyni to, zważywszy na to, co wyżej, za pośrednictwem owych proroków. A więc tak czy inaczej, owa piątka proroków i nauczycieli odgrywa w tym momencie rolę szczególną. Proszę Państwa, zauważmy, że wspólnota antiocheńska jest na tyle silna, że może już sama przestać myśleć o sobie jako o misji a zacząć patrzeć na siebie jako na podmiot, który może nieść misję ewangelizacyjną gdzie indziej. Wsparcie przysłane z Jerozolimy w postaci Barnaby i Szymona jest już temu Kościołowi mniej potrzebne, Ci, którzy pomagali do tej pory w Antiochii, mogą już zmienić teren swojej aktywności ewangelizacyjnej. A więc Barnaba i Szaweł znajdują się troszkę w takiej sytuacji, że zrobili swoje i mogą odejść. ale odchodzą już nie jako delegaci Kościoła Jerozolimskiego, ale jako ci, na których ręce włożyli przedstawiciele Kościoła w Antiochii. A więc Antiochia nie musi się już odwoływać do gminy jerozolimskiej, by stamtąd wziąć misję, upoważnienie do działalności gdzie indziej. Antiochia jest kościołem w pełni dojrzałym, w pełni ukształtowanym, zdolnym do tego, żeby podjąć nie tylko pracę skierowaną do wewnątrz, ale też i pracę skierowaną na zewnątrz. Wróćmy na chwilę do mapy, by zobaczyć ten pierwszy etap podróży Barnaby i Saula. Idą do portu, który obsługuje Antiochię. Tak jak Ateny miały Pireus, jak Rzym miał Ostię, tak Antiochia miała Seleucję. Natomiast w Seleucji nie zostaje podjęta żadna działalność ewangelizacyjna. Barnaba i Saul traktują to miasto wyłącznie jako stację przesiadkową Celem dla nich jest Cypr. Widzimy, że Cypr jest obszarem zagospodarowywanym od dosyć dawna, od prawie tysiąclecia przez przedstawicieli różnych y, organizmów politycznych, w których y, mówi się po grecku. Cypr to bardzo ważny punkt na mapie starożytnego świata. Ma ogromne znaczenie y, nie tylko ze względu na y, Wenus, y, która jest nazywana Kiprydą dlatego, że cyfr jest jednym z mitologicznych miejsc jej przyjścia na, na świat. Ale jest przede wszystkim ważny jako rynek wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Tam się przecinają śla, szlaki morskie ze wschodu na zachód i z południa na północ. A więc ten, kto ma Cypr, ma klucz do wymiany handlowej w tym rejonie. Zauważmy taką prostą rzecz. Ptolemeusze, władcy Egiptu po Aleksandrze Macedońskim, byli y, bardzo konserwatywnie nastawieni, jeśli chodzi o y, kształt terytorium swego państwa. Przejęli to zresztą z polityki y, obronnej i zagranicznej starożytnego Egiptu, że Egipt ma określone, terytorium wyznaczone przez naturę i nie trzeba tutaj podejmować zbyt e, daleko idących zabiegów, żeby to zmienić. I praktycznie wojen terytorialnych, zaczepnych, Ptolemeusze nie prowadzili. Prowadzili wojny obronne, jak ktoś chciał za bardzo ich przycisnąć, a tym ktosiem byli przeważnie Seleucydzi z Antiochii nad Orontesem no to wtedy się bronili i po to utrzymywali armię. Ale nie po to, żeby podbijać jakieś inne tereny. Ale jakim ktoś ruszył Cypr, jak im ktoś ruszył Cypr, a tylko mieli kij pod ręką, to dali po łapach. Ponieważ Egipt mógł być malutki pod warunkiem, że miał gdzie sprzedawać swoje zboże i produkty rzemiosła i miał gdzie kupować wszystko to, co było potrzebne do luksusowego życia. A tym miejscem, gdzie się sprzedawało i kupowało był Cypr. Rozumiemy, że Cypr stał się chociażby przez te bardzo różne kierunki kolonizacji już dawno takim tyglem, gdzie nie było jakiejś jednolitej etnicznie masy ludzkiej, tylko, żeby zacytować, klasyka obowiązywała formuła nie przejmuj się chłopie, tu każdy skądś przyszedł. Więc yy, jest to jeden z takich obszarów mocno kosmopolitycznych w czasach, które nas interesują. Miejscem, do którego przybywają Barnaba i Saul, jest Salamina. Przemierzają wyspę, żeby dotrzeć do Pafos, bo z Paphos wypłynął w dalszą podróż, ale nas interesuje to, co się wydarzy. Co się wydarzy y, na y, jeszcze na, na Cyprze? To będzie pierwszy epizod. Y, tego, trzynastego rozdziału. Epizod, który możemy się domyślać, pozostawi pewien ślad w biografii Pawła. Ponieważ od tego momentu i to w związku z osobą noszącą to imię, Saul zacznie być nazywany Pawłem. Ruch y, towarów i osób na Cyprze jako się rzekło, był znaczny. Żeby przybycie na Cypr dwóch wędrowców stało się faktem znaczącym, to musiało być połączone z czymś, co było znaczące, co spowodowało jakąś istotną zmianę w życiu Cypru. Zauważmy, że wydarzenie opowiedziane tej części XIII rozdziału Dziejów Apostolskich nie jest wydarzeniem na skalę masową. Jest ważne nie dlatego, że dotyczy dużej ilości osób. Ale jest to wydarzenie istotne dlatego, że dotyczy istotnej, kluczowej osoby. Osobą tą jest prokonsul Sergiusz Paweł, człek roztropny. Osią tego wydarzenia jest konfrontacja między dwoma prorokami chrześcijańskimi. Przypomnijmy sobie, jak jak Duch Święty przedstawiany jest jako osoba kluczowa w misji Barnaby i Saula. A więc ci chrześcijańscy prorocy przybywają na Cypr, bo Duch Święty ich wyznaczył, Duch Święty ich doprowadził do portu wsadził na okręt i wysłał na Cyprę. A z drugiej strony w środowisku Sergiusza Pawła w Pafos spotykają fałszywego proroka żydowskiego Bar Jezusa. Bar Jezus czy bariesu, jeżeli przyjmiemy grecką transkrypcję tego imienia. E, czyli syn Jezusa. Dochodzi więc do pewnej konfrontacji. Uczniowie Jezusa kontra Syn Jezusa. I czy nie będzie na wierzchu? Jeżeli to są, to jest dwóch przeciwników toczących ze sobą walkę, to yy, Sergiusz Paweł, a właściwie wpływ na niego, Jest swego rodzaju ringiem, w którym ten pojedynek zostanie stoczony. Zobaczmy, zobaczmy, że w punkcie wyjścia to i w sensie symbolicznym, i w sensie takim praktycznym. Przewagę ma ów bar Jezus. Bo syn to syn, to więcej niż uczeń, ale też, popatrzmy, on już jest osadzony w tym kontekście. A e, tych dwóch którzy się pojawiają na horyzoncie, to osoby nowe, nie mające wcześniej sposobności, by wypracować sobie jakąś pozycję. Teoretycznie rzecz biorąc, ów yy, yy, bar Jezus. który jak się okaże ma jakieś imię Elimas Bar Jezus nie ma jednak na Sergiusza Pawła wpływu decydującego Sergiusz Paweł chce rozmawiać także z Barnabą i Szawłem, a więc bardzo szybko Elimas zostaje zepchnięty do defensywy. Będzie raczej tłem dla e, działalności chrześcijańskich proroków. Zobaczmy że kluczową rolę w rozprawie z Elimasem odgrywa nie Barnaba, ale Paweł. I to on ostatecznie okazuje się być głównym yy, sprawcą nawrócenia Sergiusza Pawła. Proszę Państwa, przypomnijmy sobie śmierć Heroda z dwunastego rozdziału. Żydowski władca, który idzie śladem pogańskich władców, przypisując sobie godność Boga, zostaje przez Boga ukarany paskudną śmiercią. A tutaj urzędnik pogański przyjmuje wiarę, nie chrzest, ale wiarę pod wpływem działania Barnaby, a zwłaszcza Pawła. Okazuje się, że yy, łatwiej nawrócić pogańskiego urzędnika niż żydowskiego króla. Że pogański urzędnik interesuje się Ewangelią, a żydowski król żyje w świecie swojej urojonej boskości. Ten triumf ewangelizacyjny odniesiony przez y, Pawła i Barnabę kojarzy się z pewnym cudem. Zauważmy, że utrata wzroku jest y, powtórką z tego, co spotkało Saula w momencie jego nawrócenie. Na skutek słów Pawła Elimas jest w takiej samej sytuacji, jak na skutek słów Jezusa pod Damaszkiem znalazł się sam Saul. Tyle, że Saul się potem dał ochrzcić. Elimas nie ma takiego zamiaru. Inna rzecz, że Elimasowi chrztu nikt nie proponuje. Swoją drogą, jeżeli zwrócimy uwagę na to, co... Paweł mówi do Elimasa to są to słowa dosyć zastanawiające. W tekście nie mamy bowiem żadnej przesłanki, która pozwoliłaby nam uznać tę ocenę osoby Elimasa przez Pawła, za uzasadnioną. Zauważmy, że sposób, w jaki go opisuje, to dzisiaj łatwo zostałby sklasyfikowany jako język nienawiści. A więc yy, różnica między postawą Saula pod Damaszkiem, a postawą Elimasa w Pafos nie jest tylko kwestią etyczną. Po prostu Paweł został przez Boga powołany do bycia chrześcijaninem. Elimas, nie. Do Elimasa nie jest skierowane e, żadne przesłanie nadziei. Natomiast Saul pod Damaszkiem dowiaduje się, teraz jest ślepy, pójdzie do Damaszku, a tam mu powiedzą, co ma robić, a Elimas szuka kogoś, kto go poprowadzi. Nie dostaje wskazówki, gdzie ma szukać. A więc to nie jest taka dokładna przeciwwaga eee, Saula. To jest tylko ilustracja tego, że człowiek niewsparty łaską Bożą, niewsparty działaniem Ducha Świętego, nie poprowadzony przez Ducha Świętego, jest skazany na błądzenie, na pogubienie się w rzeczywistości. A więc to tylko taki negatywny przykład, którym narrator się dalej nie zajmuje, ponieważ on jest skoncentrowany na misji Barnaby, i Pawła a ta misja dotyczy bardziej Sergiusza Pawła niż żydowskiego maga Elimasa Bar Jezusa i to, że oni są bardziej zainteresowani nawróceniem poganina niż przekabaceniem żydowskiego proroka na chrześcijaństwo to jest już zapowiedź tego co się będzie działo w następnych epizodach, które już Cypru bezpośrednio nie dotyczą. Przez chwilę zajmijmy się postacią owego Sergiusza Pawła. Bardzo długo jedynym źródłem historycznym, które mówiło o tej postaci, były dzieje apostolskie, 13.8. W 1877 roku w Rzymie odkryto inskrypcję mówiącą o kimś, To miał imię zaczynające się na ser i pełnił funkcję prokonsula. Być może, tak jak wydawca tej inskrypcji sugeruje, Prawdopodobnie chodzi o prokonsula Cypru, Sergiusza Paulusa. Wiemy, że kadencja e, prokonsula trwała rok i o Sergiuszu Paulusie nie wiemy nic, co by nam pozwoliło na dokładne datowanie jego prokonsulatu. Gdzieś przed 1953 rokiem umieszcza się, umieszcza się ta, jego, ta jego kadencja, ale prawdopodobnie chodzi, czy chodziłoby bardziej o połowę lat 40. Spafos, Barnaba i Saul ruszają do Azji Mniejszej. Przepływają y, do Perge, które było miasteczkiem niedużym, ale porządnym. Natomiast Pergę też nie jest dla nich areną działalności ewangelizacyjnej. Ostatecznie najważniejsze, co ich interesuje, to jest Antiochia, ale Antiochia azjatycka. Położona w y, krainie zwanej Pizydią, a więc w odróżnieniu od Antiochii syryjskiej ta nazywana jest Antiochią Pizydyjską. Nie jest to ośrodek stołeczny, ale jednak Fundacja Królewska Dlatego Antiochia. Więc też miasto ma i swoją rangę i swoją e, swój potencjał. Seleucydzi, którzy fundowali te wszystkie Antiochie, Seleucje, idąc śladem Aleksandra, który fundował Aleksandrię. Dosyć dobrze współpracowali z Żydami. W każdym razie wpisali ludność żydowską swojego państwa w stały repertuar narzędzi, środków, które służyły im zwłaszcza do zagospodarowywania takich terenów które <śmiech> przepraszam które z różnych względów budziły niepokój domu panującego jeżeli gdzieś doszło do powstania, to bardzo prawdopodobnym było, że po pacyfikacji pojawi się tam duża kolonia żydowska, która będzie lojalna wobec władcy, a przez to będzie stanowiła taki element stabilizujący region. Antiochia Pizydyjska jest siedzibą takiej wspólnoty y, żydowskiej. Kolejnym y, miejscem, do którego zawitali jest ikonium dzisiejsze konion Dlaczego się tak dzieje? Antiochia staje się na pewien czas miejscem, w którym apostołowie Barnaba i Saul, Paweł prowadzą intensywną działalność ale ta działalność czym się kończy procedurą opisaną w Ewangeliach jaką należy stosować do miejsc które okazały się złym kontekstem dla głoszenia Słowa Bożego, gdzie przepowiadanie uczniów Jezusa nie zostało przyjęte. Zanim więc powędrują do ikonium, dokona się coś, co uczyni z Antiochii miejsce źle rokujące dla ewangelizacji. I właśnie w tym Przedziale między przyjściem do Antiochii i wyjściem tak, z przytupem mieszczą się dwie mowy związane z dwoma szabatami w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej. Widzimy, że pierwsza mowa Pawła, właśnie Pawła, a nie Barnaby w Antiochii jest mową stosunkowo długą. Popatrzmy, to jest 26 wersetów. Jedna z najdłuższych mów w dziejach apostolskich. Paweł Zabiera głos w kontekście normalnego nabożeństwa synagogalnego obejmującego lekturę tory i proroków. Zabiera głos jako wędrowny kaznodzieja. Przemawia do Żydów w synagodze jako jeden z nich. Ale zauważmy, że zwraca się do dwóch grup. Do Izraelitów i do Theofobumenoi. A więc nie Żydów, którzy są zainteresowani judaizmem jako religią i uczestniczą, zostali dopuszczeni do udziału w modlitwach wyznawców judaizmu. A więc jest to synagoga, która jest stosunkowo otwarta w której Żydzi mają misyjne nastawienie. Nie są zainteresowani budowaniem zamkniętej wspólnoty, gdzie nie będzie istniało zagrożenie kontaktu z nieczystymi poganami, tylko są raczej nastawieni na to, żeby tych pogan zainteresować prawdziwą wiarą przyciągnąć do niej, jakoś związać ze społecznością ludu Bożego. Paweł zaczyna od odwołania się do czasów egzodusu. Jak pamiętamy, Podobny początek swojej ekspozycji e, buduje także e, święty Szczepan. On też zaczyna od, od Egiptu, od wyjścia z Egiptu, przy czym Szczepan koncentruje tę swoją Opowieść o historii zbawienia Izraela na motywie świątyni. Jeśli przyjrzymy się mowie pierwszej mowie Paweł w Antiochii Pizydyjskiej, to ona absolutnie nie dotyka tematu świątyni. Jakby przebiegając tę samą te same punkty narracji Paweł wydobywa z nich zupełnie inne treści. Nie koncentruje się na świątyni, koncentruje się na ludzie, który Bóg wybrał, aby ten lud mu służył. Podczas gdy Bóg Wywyższył na obszyźnie, cierpliwie znosił ich obyczaje, wytępił siedem szczepów, dał im ziemię. Okazuje się, że ta społeczność jest jakby zaimpregnowana na działanie Boże. Bóg im. Bóg nimi kieruje, Bóg ich prowadzi podczas gdy nie jest to jakby najbardziej podatny na Boże działanie materiał. Aż ostatecznie domagają się ludzkiego władcy i Bóg na to też się godzi. Nawet jeżeli ten eksperyment okazuje się średnio udany, to Bóg daje im króla i to Takiego króla, który by sprostał powierzonemu zadaniu. I tym władcą, który jest w stanie poprowadzić słuszną drogą Izraela jest Dawid i tylko Dawid. Zobaczmy, że nie ma mowy o Mojżeszu, jako przywódcy. Nie ma mowy o Jozłem jako przywódcy. Sędziowie tylko tak śmigają. Samuel jest potrzebny tylko po to, żeby y, zapewnić y, legalność monarchii. I tak naprawdę od Bożego prowadzenia przechodzi bezpośrednio do przewodnictwa polityczno-religijnego Dawida. A od Dawida, nie bawiąc się w różne koleje losu i pomijając kompletnie milczeniem okres yy, teokracji po niewoli babilońskiej, przechodzi do syna Dawida do nowego Dawida, którym jest Jezus Chrystus. A więc zwraca się do ludu Izraela, głosząc orędzie o zbawieniu, którego Bóg dokonuje dla swojego ludu przez syna Dawidowego Jezusa Chrystusa. Mesjańską postać, która doprowadzi Izraela do pełni zbawienia. A więc jest to e, zupełnie inna wizja niż wizja Prawdziwej świątyni, która nie jest uczyniona ręką ludzką, czyli motywu mowy świętego Szczepana. Ale z tym Jezusem jest pewien problem. Izrael w Jerozolimie nie rozpoznał go, jako posłanego przez Boga wybawcy. Jerozolima się nie sprawdziła. A więc głosi Jezusa, Mesjasza, Syna Dawidowego, Żydom poza Jerozolimą, by ci rozpoznali tego, o którym mówili prorocy. Powołuje się na materiał konkretny, pochodzący z Psalmu przypisywanego Dawidowi, a więc sam Dawid mówi, i Bóg mówi o Jezusie zarazem, jako o swoim. Synu. Jest to jeden z częściej wykorzystywanych y, w chrystologii Nowego Testamentu, tekstów y, Starego Testamentu. Ten, o którym mówi Dawid, to nie jest on sam. Bo jeżeli mówi o tym, że nie dozna śmierci, to Dawid umarł, pochowali, zgnił, koniec. A więc wypełnienie Pism, wypełnienie proroctw dokonuje się nie w Dawidzie historycznym, ale w tym mesjańskim synu Dawidowym, którym jest Jezus Chrystus. Ale Paweł głosi... Jezusa, Mesjasza, Syna Bożego językiem, którym posługiwali się jerozolimscy faryzeusze mówiący o Mesjaszu. Wskazuje na aktualność czasów wypełnienia proroctw, odwołując się do początku proroctwa Habakuka. A więc Żydom z diaspory małoazjatyckiej Paweł mówi ni mniej, ni więcej, to wy. Jesteście prawdziwym Izraelem. Wy z tymi waszymi e, poganami, których udało wam się przyciągnąć do judaizmu. Jerozolima okazała się niezdolna do rozpoznania Jezusa Chrystusa, Mesjasza, Syna Bożego. Ale wy macie szansę. Nie dziwmy się więc, że to przepowiadanie Pawła zostaje przyjęte jako dobra nowina dla tej wspólnoty. Chcą więcej. Chcą usłyszeć dokładniej o tym, co Paweł ma im do przekazania? Zobaczcie Państwo, że w tym momencie Barnaba to już jest absolutne tło dla Pawła. Tak jak wcześniej Paweł się y, pęta, przy Barnabie, tak teraz powoli Barnaba zaczyna się pętać przy Pawle, bez wyraźnie określonej roli i misji. I jeszcze jest, ale żeby tak miał coś szczególnego do zrobienia, to już nie. Właśnie następuje ten przełom. Kiedy Paweł przejmuje inicjatywę, to on nawrócił Sergiusza Pawła, to on wzbudził entuzjazm w synagodze e, antiocheńskiej, to on prowadzi tę misję. To jest jeden zwrot. Drugi zwrot. Przy tym podziale na Izraela i bojących się Boga wyraźnie dominującą pozycję mają ci, którzy mogą się zaliczyć do Izraela, którzy są obrzezani, a więc uczestniczą w przymierzu a nie tylko dojrzewają do decyzji, by włączyć się we wspólnotę synów Izraela. Bojący się Boga są przy synagodze, ale nie byłoby synagogi, Gdyby nie było minianu. Gdyby nie było chociaż dziesięciu Żydów, którzy mogą się zebrać, by rozpocząć modlitwy. A więc bojący są się Boga są w kręgu prawdziwej wiary tylko. Dlatego i tylko o tyle, o ile trzymają się pełnoprawnych uczestników wspólnoty e, przymierza. Natomiast jeśli chodzi o Pawła, to on skupia przy sobie także pobożnych prozelitów na tych samych prawach z tym samym przesłaniem się do nich zwracając, co i do Żydów. Nie mówi, musicie się zdecydować na obrzezanie, wtedy będziecie prawdziwymi uczestnikami wspólnoty, a potem to zobaczymy. Tylko my wszyscy. Przyjmujecie wiarę w Jezusa? Posłanego przez Boga, syna Dawida, Mesjasza? Czy nie przyjmujecie? Wchodzicie na słuszną drogę. Nie przyjmujecie. Idziecie w tę samą stronę, co Jerozolima, która Jezusa zabiła. To jest właśnie moment, w którym dochodzi do zwrotu. Dominująca grupa, którą stanowili w synagodze Żydzi, nie musiała być liczniejsza, żeby mieć zagwarantowaną swoją pozycję. Natomiast to swoiste wyrównanie szans zaproponowane przez Pawła powoduje, że liczby zaczynają odgrywać rolę. I może się okazać, że we własnej synagodze Żydzi staną się zdominowaną przez jednak trochę jeszcze pogan przynajmniej nie do końca Żydów, będą mniejszością we własnym domu. I zaczyna się reakcja. Po entuzjazmie wywołanym przez wciągnięcie Pawła, wszystkich uczestników nabożeństwa w tę perspektywę bliskiego zbawienia, Następuje taka korektu, korekta kursu, no zaraz, zaraz, dobrze, no ale to zbawienie spowoduje, że status wspólnoty uprzywilejowanej będzie dotyczył zupełnie innego podmiotu. I czy my naprawdę chcemy, żeby to poszło w tę stronę? Czy to się nam opłaca? Przestać być ludem wybranym, stać się uczestnikami zbawienia na, różnych, na równych prawach z tymi goim, których myśmy zechcieli obdarzyć tą odrobiną światła prawdy, którą żeśmy im, im przekazali. Tu się zaczyna kryzys. Tu się zaczyna e, konfrontacja, która już nie dotyczy jak w pafos jednego żydowskiego proroka ale całej synagogalnej społeczności żydowskiej w Antiochii Żydyjskiej. I z drugiej strony nie jest jeden poganin, nawet jeżeli ważny, jakim był Sergiusz Paweł. Tylko jest cała duża grupa bojących się Boga. I toczy się i toczy się walka o tę grupę. Zauważcie Państwo, ta wspólnota żydowska, która do tej pory była zaangażowana misyjnie, starała się krzewić judaizm w kontekście społecznym w którym żyła. Przyciągać na wspólne modlitwy jak najszerszą grupę nieżydów. W momencie, kiedy trzeba wybrać model wspólnoty, w którym się funkcjonuje, kiedy trzeba powiedzieć, kogo dotyczy powołanie Boże, czy wszystkich gotowych na przyjęcie zbawienia, czy tylko tych z właściwym urodzeniem, ta wspólnota żydowska jakby podważa to, co do tej pory robiła, jak do tej pory żyła. Kwestionuje nie tyle Pawła i jego nauczanie, ile kwestionuje samą siebie. Okazuje się, że zobaczyli ostateczne konsekwencje tego, co do tej pory robili. I te konsekwencje im się wcale nie spodobały. Stwierdzili, że koniec tego dobrego. Tego kumpelkowania się z kim popadnie tylko dlatego, że chce się z nami pomodlić. Nie, nie, nie. staje się wrogiem tej społeczności żydowskiej. Jego przepowiadanie zostaje zakwestionowane. Jakby pozwala im zrozumieć, co oni sami do tej pory robili i w ten sposób wymusza na nich zmianę kursu. Natomiast Paweł okazuje się właściwym kontynuatorem tego, co do tej pory ta otwarta żydowska wspólnota robiła. Zajęli się tymi, którzy szukają prawdy w religii monoteistycznej, w religii Jachwe. i Paweł mówi, tak, trzeba się tymi zająć. Bo dochodzi do konfrontacji dwóch modeli religia oparta na własnym statusie i religia oparta na działaniu Bożym, na Bożym planie zbawienia, szerokim, otwartym na każdego człowieka dobrej woli. I wspólnota żydowska okazuje się ostatecznie niezdolna do zrezygnowania z religii opartej na własnym statusie. Tu zaczyna być problem. Oni dalej będą wierzyć w tego samego Pana Boga, co przedtem. Tylko w porządnym towarzystwie. Jak powiada Adaś Miałczyński, obstawiając się bagażami w pociągu, odgrodzić się od Barachła. Przepowiadanie Pawła, tak jak widzieliśmy je w tej pierwszej mowie, tej długiej, nie zawiera ani jednego wersetu, którego pobożny Żyd nie mógłby powtórzyć z pełnym przekonaniem. To nie o treść Pawłowego przepowiadania toczy się konflikt, tylko o adresatów tego przepowiadania. Dlatego druga mowa Pawła. Popatrzmy, tam mieliśmy 25 wersetów, tak? A tutaj mamy niecałe dwa. Więc to jest taka mówka raczej niż mowa. Ale te słowa, które wypowiada do Żydów antiocheńskich, to jest bomba. Ponieważ on, Żyd, uważa, że oni, Żydzi, sami wybrali odwrócenie się od Słowa Bożego. A poganie Wykazują się otwartością na Słowo Boże. Przecież do tej pory ta otwartość na Słowo Boże ze strony pogan to była radość tej synagogi. I duma, że im się udało tych bojących się Boga zgromadzić. Więc Paweł stwierdza to, co oni sami stwierdzili wcześniej. Ale dla Pawła to jest przełom, że on odkrywa, że więcej go łączy z tymi gotowymi przyjąć wiarę w Chrystusa poganami niż z jego braćmi, za których do końca życia był się gotów dać pokroić. Ale ważniejsze od tego, z kim mu się lepiej gada i z kim ma bardziej po drodze kulturowo, jest to, kto jest bardziej otwarty na Chrystusa. Więc tutaj też i sam Paweł wybiera drogę. To jest bardzo radykalna opcja. Od tego momentu będziemy widzieli, że Barnaba, który przestał być czynny, będzie coraz mniej uczestniczył w misji Pawła. Paweł z tą swoją misją zostanie sam i zacznie dopiero konstruować na nowo, od zera prawie, swój zespół misyjny. Ludzi gotowych podjąć tę misję, którą, której zasadniczy kierunek opisał w tym swoim drugim przemówieniu w Synagodze w Antiochii Bizydyjskiej. A więc to nauczanie skierowane do pogan, to będzie jakby znak firmowy Pawła. Ale zauważmy, to nie są poganie którzy nigdy nie słyszeli o Bogu jedynym, dla których obce są teksty, pism, którzy nie znają prawa, bo to są tacy poganie, którzy od lat co sobota słuchali czytanego prawa i proroków i słuchali objaśnień, i próbowali na swoją miarę żyć tym, czego się dowiadywali. A więc to pogranicze chrześcija... między judaizmem a chrześcijaństwem to nie jest mur chiński. To jest ogromny kawał ziemi, która nie jest ziemią niczyją, ale jest ziemią wspólną. I też to operowanie w jednej przestrzeni będzie z jednej strony podtrzymywało więzi, a z drugiej będzie generowało konflikty. Ale popatrzmy, ten epizod w Paphos związany z, z Sergiuszem Pawłem to jest jakby w miniaturze to, co doprowadzi do przełomu e, Antiocheńskiego. Ale Paweł wychodzi z tego przełomu jako prawdziwy uczeń Chrystusa. Nie przyjęli go, strząsnął proch z nóg, jak Pan Jezus kazał, poszedł dalej. Może tam go przyjmą. Więc to nie jest porażka Pawła. To jest realizacja misji. Jest na właściwej ścieżce i będzie nią szedł. Dziękuję Państwu serdecznie. Życzę spokojnego wieczoru.